Płyniemy jak, kurwa, Mississippi, kurwa, lecę jak kondo. Czekam tylko jak wejdzie hike To taki fajne, ten hip -hop traktuje jak terapię Testowo lecę, tekstowo fly jest Przy swój geszy, czwarta liga, bio -bity na tamburynach Ja zjadam ich, potem nimi żygam To niewątpliwie jest rap bulimia. wszystko ty na wymiar jest tu, każdy jest tu i mienia Fakty versus rozmieniaj, w sercu, nie masz tego Wzrok mina, jak patrzę na ciebie to mi mówią o tym Że chcesz ty robić niecującej wczoraj byli tacy Tu z kulami, dziś chłopcy balansują swej czuję się jak Czy tam przyszłość gwiazdy patrząc, mówiłem ci zwroty Przyszną, a moje płyty się sprzedawać zasnął Na giełdzie propsu, ktoś coś popsuł, stasy idą jak Avalancio, dziś to za daleko zasłój, mają dziś jak Zbrodę tam Kto jest za mójem? Jesteś tak kiepski. Wyświetlam klip twój. Mam wstyd, że tobie tak. Nie wstyd. Wigil jest tylko ich. To więc mam niezły, wyłączam z kurwy synch tobie koniec imprez Dzwonię tu tylko powiedzieć, że rychło wszystko chuj tobie trafi w tym Bowiem tu ludzie kochają relikty Panowie, wasze przedlifty Zabieram żar z przedwiwki Idzie kolejny buchtu tu Nadzieje miejmy, że te nagrywki Dadzą mi milion kolejnych punktów Patrz na hip hop, Dziś jest beka z moich egów Dziś się śmiej tu jutro, dziękuję Jechać soc na pełnym swego. Na pełnym słego, na, na pełnym swajgu Na pełnym swajgu O jejku, jejku Czują, że toną i jedyną bronią jest nazywać mnie podróbą state'ów Nigdy nie zrobił wam takich state'ów Nie dziękuję, swajgu Systemują tam mnie bla, bla, bla. Patrzymy na nich, są stylizowani Są pasiadoczami, fałszywych styli do bani mi to sobie nawzajem Dziś będą złej grani, bo chcą to kurwa jechać dalej. Dalej. Dalej. dalej Kurwa ziomku Pamiętasz kurwa, jak żeśmy jechali kurwa na rowerach za to? I cała Warszawa była pusta. Bo te wszystkie hipstery pojechały na opener, na opener, opener, opener.